Przypomnę teraz krok dziesiąty, który będzie tematem naszego mitingu i który brzmi Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Teraz mam wielką przyjemność oddać głos Andrzejowi z Lublina który podzieli się z nami doświadczeniem, siłą i nadzieją w temacie kroku dziesiątego i nie tylko przez następne około 20-25 minut. Andrzeju, proszę, oddaję głos. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Podzielę się tym, co, co się w moim życiu wydarzyło do momentu, w którym dzisiaj jestem, czyli kontynuacja tego, tego mojego zdrowienia poprzez krok 10, 11 i 12. Ja jestem alkoholikiem, mam na imię Andrzej, mam 49 lat. Do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików trafiłem 11 lat temu. Od tamtej pory, że tak powiem, jestem w abstynencji. Natomiast moje trzeźwienie zaczęło się prawie 4 lata później od momentu trafienia do wspólnoty, chociaż... Jak się tak przyjrzeć historycznie, całkowicie mojemu temu y, życiu, to, na, to tak naprawdę pierwszy krok stawiałem już wcześniej, poprzez to, że y, w momencie, kiedy rzeczywistości, y, w rzeczywistości y, zapało mną lęk przed samotnością, bo żona już dawno na mnie machnęła ręką, natomiast zostało mi dwóch synów, którzy też zaczęli się odwracać ode mnie. Jeden miał wtedy 7 lat, drugi 10 i, i ten strach doprowadził do tego, że jak wróciłem po ostatnim melanżu, to powiedziałem swoim synom, że więcej się nie napije. No i byłem przekonany o tym, ale za dwa tygodnie, pierwszy raz od nie wiem ilu lat, dwa tygodnie w ogóle nic nie miałem w ustach i po tych dwóch tygodniach Taka mnie chęć napicia dopadła, że, że po prostu ja wiedziałem, że się muszę napić. Ale zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem i to był właśnie ten pierwszy krok. Poprosiłem swojego przyjaciela, który miał żonę alkoholiczkę, był z nią po rozwodzie, ale to nie, ma ist nie jest istota. On wiedział, co może, w jaki sposób może mi pomóc. U nas w Lublinie jest szpital neuropsychiatryczny, dość y, znany w Polsce. Natomiast dla mnie to był szpital dla wariatów. No i niestety on mnie tam zawiózł. Yy, tak zbliżając się, bo może nie będę opowiadał y, całej historii swojego y, picia, ale zbliżał się do tego kroku dziesiątego. Yy, tak jak powiedziałem, gdzieś po czterech latach chciałem popełnić samobójstwo, bo pić już nie chciałem. To byłem przekonany o tym. Alkohol nie rozwiązywał żadnych problemów w moim życiu, ale takie życie, jak prowadziłem, to też nie, też nie było czymś, o czym marzyłem. Trafiłem na warsztaty sponsorowania, tam byli ludzie z Anglii, oni dzielili się swoim doświadczeniem, ale tak naprawdę do mnie przemówił chłopak, tak właściwie dwóch. Jeden był z Warszawy, a drugi z Pruszkowa. Oni, oni poprosili mnie o numer telefonów, telefonu do mnie, bo ich sponsorzy kazali dzwonić do nowicjuszy. Ja wam powiem, że ja miałem prawie 4 lata abstynencji i pozazdrościłem im tego, co oni mają. W ich oczach była chęć do życia i ja tej chęci do życia już nie miałem. I wtedy poszedłem, poprosiłem drugiego alkoholika o pomoc. Tam usłyszałem yy, też od tych chłopaków, obu. Oni yy, tak jakby nie wiem, z jednej sztancy byli. Dla mnie. Ale mówili tak, jeśli pójdziesz tam na salę i poprosisz jakiegoś alkoholika o pomoc, to on będzie ci wdzięczny, że może ci pomóc. Nie rozumiałem tego na tamten czas. Dla mnie to było jakieś oderwane od rzeczywistości, ale, ale zrobiłem to. Poszedłem do drugiego alkoholika i poprosiłem go o pomoc. Pierwszy raz uczucie zazdrości nie było takie, żeby im zdechło. Tylko powiedzcie mi, co wyście zrobili, że wy tak macie, a, a ja tak nie mam. Pierwszy raz w życiu, bo do tej pory miałem takie uczucie, jak pojawiała się zazdrość, to żeby... Ja jestem leniem, nie? To takie, taka jedna z moich wad, które odkryłem właśnie realizując program, ale, ale byłem leniem już wcześniej, tylko nie wiedziałem o tym. No to właśnie ta wada podpowiadała, żeby jemu zdechło, a ja nic wtedy nie muszę robić, nie? I przyszedł ten moment, w którym poprosiłem tego człowieka. On mi dał sugestie. Pierwszą sugestią to było to, że, żebym pisał wdzięczności. Drugą sugestią, żebym klęknął na kolana i przeczytał te wdzięczności. Jak mnie ktoś ze złości, też żebym się za niego pomodlił. Dzisiaj się z tego śmieję, bo... Może nie śmieję, dzisiaj się z tego cieszę, o tak bym to nazwał, ponieważ to spowodowało niesamowity zwrot w moim życiu wdzięczności i modlitwa za drugiego. Tych sugestii było jeszcze więcej, ale nie będę tutaj rozwlekał tematu, natomiast te dwie sugestie to był, to był punkt zwrotny w moim życiu. Nigdy się za nikogo nie modliłem, nigdy nikomu dobrze nie życzyłem i... Nigdy nie byłem za nic wdzięczny, bo ja uważałem, że to wszystko, co mam, zawdzięczam sobie. I przyszedł ten dzień, kiedy właśnie dostałem te sugestie miałem tego dnia napisać tę wdzięczność. Przyjechałem do domu, jeszcze zanim przyjechałem do domu, to na tych warsztatach zapytałem się tego człowieka, o czym ja mam pisać tak właściwie, bo, bo nie wiem o czym, nie? Zapytał się o parę rzeczy, które w rzeczywistości ja miałem świadomość, że takie rzeczy się w moim życiu wydarzyły, że nie miałem gdzie spać, bo, bo byłem bezdomny. Nie miałem co jeść, bo pieniądze poszły na, na alkohol. Chociaż w tym ostatnim okresie życia byłem bezdomny i alkoholu nie piłem. To były czasy, że, że nie miałem pieniędzy na jedzenie. Ale, ale przyszedł ten moment właśnie na... Napisałem te wdzięczności, bo rzeczywiście on mi wskazał co? Napisałem tych wdzięczności 28, tego, tego pierwszego dnia. Ja mieszkam, teraz mam swój domek taki, kocham go. Zresztą kiedyś terapeuci powiedzieli, że ten dom sprzedał i bo jak tu wali, piłem wódę, to że będzie mi się przypominać. Ten dom wyremontowałem na dzień dzisiejszy, mam wyremontowany. Kocham tu mieszkać, lubię do niego wracać. Jestem zadowolony z tego, że mam swoje miejsce na Ziemi, i to, to taka do tego, do tego wszystkiego doszedłem właśnie w trakcie realizacji tych kroków. I w tym domku, jeszcze przed remontem w sumie, klęknąłem na kolana. Nie miałem rolet w oknach. Już był wieczór. Zgasiłem światło. Bo pamiętałem, co napisałem, ale nie chciałem widzieć, że ja klęczę na kolana. Przeczy, przeczytałem, czyli powiedziałem na głos to, co napisałem i poszedłem spać. Dlaczego mówiłem o tym, że to był zwrotny w moim życiu, bo prawdę mówiąc, to pierwszy raz y, przez całą noc od ponad 20 lat. Jak tak sięgnąłem pamięcią, później w trakcie realizacji programu, to ja nie spałem. po no ja w wieku 40 lat zacząłem realizować program 41. To ja nie przespałem ponad 30 lat. Bo będąc dzieckiem też miałem różne, różne pomysły w sensie takie, że, że moje, moje odczucie, moje emocje nie pozwalały mi spać. Moje nieuczciwości przede wszystkim, bo to Młodzieńczych lat było mnóstwo nieuczciwości, mnóstwo złośliwości, mnóstwo y, rzeczy, które, których nie ma sensu wymieniać, bo to wszystko było samo zło. I To mi nie pozwalało spać, a tutaj nagle y, po napisaniu wdzięczności ja przespałem całą noc i to tak jaskrawo mi w oczach zaświeciło, że ja stwierdziłem, że ja chcę realizować ten program. Y, jadąc do pracy, Jadąc do pracy, yy, miałem, przeczytałem oczywiście te sugestie z rana. Rano się yy, pomodliłem tymi samymi swoimi wdzięcznościami, bo ja uważałem, że jak napisałem wdzięczność, to to jest moja modlitwa. Do dzisiaj tak uważam, że moją najlepszą modlitwą będzie wdzięczność. I, i jechałem do pracy, i, i też sytuacja, o której zawsze mówię w trakcie swojej spikerki, bo to jest też punkt zwrotny w moim życiu. Weszła starsza pani na przejście dla pieszych, no tak bez orientu w sumie, zdążyłem zahamować i pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, wyjść z samochodu i powiedzieć, co ja myślę. Nie? To oczywiście stary Andrzej i nagle przyszła mi do głowy ta myśl, przecież ja przed chwilą czytałem, mi się pomodlił za tego człowieka I Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to pomodliłem się takimi słowami, żebyś ty, kobieta szczęśliwie tylko dotarła do domu. Taka była moja modlitwa. I powiem wam, w tym momencie to wszystko puściło. Puściło i tak naprawdę, ja jeszcze wtedy sobie nie zdawałem sprawy, sprawy z tego, że to rozpoczynam właśnie krok dziesiąty. Powierzyć, zostawić, odpuścić, życzyć dobrze temu drugiemu człowiekowi. Nie zawsze mi się to udaje, ale, ale od tamtej pory zacząłem trening. Po jakimś czasie, a myślę, że to było po tych dwóch tygodniach sugestii, mój sponsor dał mi tabelę dziesiątego kroku, w której miałem rozpisywać sytuacje, w których poczułem lęki i w którym... W którym w których poczułem złość, w, to, w których po, poczułem urazę do kogoś, ale najistotniejsze było to dla mnie, że rozpisując, przyglądając się temu mojemu dniu, który dzisiaj minął, czyli co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co mogłem zrobić lepiej, a czego w ogóle nie zrobiłem, ja codziennie ta noc była przespana, ja nie odczuwałem lęku, a przecież, przez te cztery lata ja nie przespałem ani jednej nocy tak naprawdę. Budziłem się co godzinę, co półtorej, rozdygotany tymi emocjami, które we mnie siedziały. I, i nagle taka, taka zmiana koncepcji. Wdzięczność, roz, rozpatrzenie się w swoim dniu i, i, i pójście, naprawienie tego, co dzisiaj jeszcze jestem w stanie naprawić. Dzisiaj, tak z perspektywy czasu, bo to już, już chwilę wykonuję ten krok dziesiąty, mogę powiedzieć o tym, że był okres czasu, gdzie w ogóle nie pisałem dziesiątek. Wydawało mi się, oczywiście, że ja już teraz hamuję, panuję nad swoimi emocjami i tam w ogóle takie. No, znowu moje lenistwo się odezwało, bo to nic innego. No i. No i to się musiało zakończyć, tak jak się zakończyło. Zakończyło się tym, że znowu wróciłem do swoich chowań, czyli do, te, do tego swojego chamstwa, nieuczciwości. Mam taką wadę, która się nazywa lubieżność, także też idę o lubieżność, to związane ściśle z egoizmem i z egocen W każdym bądź razie yy, i musiałem wrócić. Bo, uwierzcie mi, w tym czasie nie przyszło mi do głowy napić się, ale w tym czasie ja czułem pobudzenie, takie niezdrowe pobudzenie, które nie dawało mi jakby spokoju. Spałem w nocy normalnie, natomiast w rzeczywistości w ciągu dnia taki byłem jakby pobudzony. I znowu wróciłem do pisania tego dziesiątego kroku. Musiałem wrócić praktycznie tak jakbym zrobił czwarty krok od, od, od początku. Nie? Może nie od samego początku, tak jak robiłem to ze sponsorem, ale czwarty krok robiłem od tego momentu, w którym się to zaczęło. I to był, to był powrót do tego, żeby, żeby znowu zrobić coś z tym dziesiątym krokiem. I, i już nie, nie robić czegoś takiego, co, co do tej pory robiłem. że Ja już dzisiaj wiem, że... Chociaż dzisiaj miałem taką, taką sy sytuację, w której w której rzeczywiście zanim zareagowałem, to przeprosiłem człowieka. Bo ja go już krzywdziłem myślami, tylko jeszcze buzi nie otworzyłem. A już w myślach go... I przeprosiłem go za to, że go w myślach skrzywdziłem. Wiecie co? I ten człowiek nie zrozumiał, o co mi chodzi. Ale ja poczułem wolność od tego, że ja nie muszę krzywdzić tego człowieka. Poczułem tak, taki luz, że kurczę, ja jestem na tej dobrej drodze i ja nie chcę z tej drogi schodzić, bo ja wiem, co się ze mną dzieje. Jak jestem rozdygotany, jak jestem roz, roztalepany i, i, i to, nie jest, to nie jest moje. Ja już takiego, takiego Andrzeja nie chcę. Ja już chcę być taki, jak jestem, jak jestem czynnie w programie. Przyszedł taki moment w moim życiu, ja o nim mówiłem chyba tutaj raz na grupie. Zresztą ja byłem raz tutaj na grupie na meetingu, ale powiem wam przyszedł taki moment, to było ze, ze dwa lata temu pewnie, gdzie sobie pomyślałem, no okej, okay, ja już jestem 9 lat we wspólnocie, program zrealizowałem, żyje mi się dobrze. W sumie wszystko to, co miałem oddać w Wspólnocie, to już oddałem, bo. bo ja służyłem nie służyłem we wspólnocie i tak, ale byłem w grupie dwunastego kroku cały czas. I jadąc do domu, dostałem telefon od przyjaciół, nie pamiętam, to chyba z infolinii z tego, ze Skarżyska Kamiennej, że człowiek potrzebuje pomocy. I pojechałem tam. Człowiek po 30 latach, nasz przyjaciel, wymyślił, że nie jest alkoholikiem, że mu już nie jest potrzebna i ja przyjechałem do niego i go stamtąd zabrałem z tego jego mieszkania do szpitala i tak naprawdę znowu miałem możliwość obrachunku moralnego. Czy ja tak naprawdę chcę tak jak on skończyć? Czy ja chcę tak, jak on żyć? Czy to, że wezmę swój zeszyt i napiszę, rozpiszę to, co się dzisiaj. Co, co dzisiaj ja źle zrobiłem, co do kogo poczułem urazę, czy, czy przed czymś poczułem lęk, bo lęki moje wynikają oczywiście z mojej nieuczciwości, z niczego innego. Strach to co innego. Jak się przestraszę, jak ktoś mnie z nienacka zaatakuje, to mogę się przestraszyć. Ale lęk wynika tylko i wyłącznie z mojej nieuczciwości z, i z egoizmu. Tylko z tego. Bo zresztą każda nieuczciwość wy, wy, wynika z mojego egoizmu. I wtedy, I wtedy ten człowiek tak naprawdę pomógł mi zrobić ten taki poważny obrachunek moralny. tamtej pory ja wiem, że... Kurczę, to też gdzieś usłyszałem, to nie jest moje. To, to nie jest moje, ale bardzo do mnie trafia. Nierozpisana dziesiątka to tak jak nieodrobiona lekcja. Kurczę, wiecie, uwierzcie mi, ja pamiętam, jak byłem jeszcze w szkole podstawowej, jaki lęk mnie dopadł, jak miałem iść do szkoły, ja nie byłem zbyt pilnym uczniem, chociaż byłem średnim, takim czwórkowym, to jak nie miałem odrobionej lekcji, to ja po prostu już we mnie coś grało, takiego, taki niepokój, lęk. I to właśnie... Ta dziesiątka, nienapisana, ona zawsze będzie powodowała we mnie lęk, złość i, i, i co? I chyba na tym zakończę. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, ja, ja będę umiał na nie odpowiedzieć, to, to, to na pewno odpowiem. Chociaż też właśnie o tym zawsze mówię, też w trakcie swojej speakerki, że program dał mi to, że dzisiaj znam odpowiedź na wszystkie pytania na wszystkie co do Joty, bo y, też w dziesiątym kroku y, zobaczyłem, że tak naprawdę nic się nie dzieje, jak powiem, że czegoś nie wiem, ale bardzo dużo może się zadziać wtedy, kiedy, kiedy powiem, że nie wiem. Bo jak sobie uświadomię, że czegoś nie wiem, to mam szansę na to, żeby się dowiedzieć. Mam wokół siebie mnóstwo ludzi, których mogę zapytać, y, i mam internety, gazety, książki, różne rzeczy, z których mogę skorzystać, aby tej wiedzy nabyć. Niestety braki, które powstały w moim życiu wynikają z mojego alkoholizmu. Taka jest prawda. Ja wolałem, no, studia też rzuciłem na trzecim roku, co prawda tak właściwie już nawet pracę tą licencjacką napisałem, oddałem profesor do mnie wyzwaniał, ale i tak nie pojechałem, bo ja miałem zupełnie inne zajęcie, czyli inne głowę zacząć Ale tak, dzisiaj, dzisiaj właśnie ten dziesiąty krok pokazuje mi, że, że to jest właśnie to. Dzisiaj jak mówię, mówię prawdę, mówię uczciwie, to mogę się czegoś dowiedzieć o sobie. Dziękuję.